Rozdział 10. Opór Greckiej Cerkwi Prawosławnej Kiedy chrześcijaństwo europejskie potulnie milczy, akceptując pochód lucyferycznego zniewolenia, jedynym duchowym bastionem w chrześcijaństwie jest jeszcze Cerkiew Prawosławna. Liczni prawosławni starcy, w nawiasie starcy to tytuł duchownych przywódców, wyrazili kategoryczny sprzeciw dla INN, identyfikatora numerycznego wpisywanego do dowodów osobistych ludności rosyjskiej. Powołali się na coś najzupełniej oczywistego, że system elektronicznej identyfikacji ludności jest narzędziem podstępnego zniewolenia ludzkości. Zawiera ono kabalistyczną liczbę trzech szóstek. 666 Liczbę apokaliptycznej bestii Prawosławni starcy stwierdzają, że ludzie, którzy przeszli wszystkie etapy przyjęcia elementów systemu ewidencji, stopniowo tracą łaskę Bożą i w rezultacie bez sprzeciwu przyjmują ostatni element lucyferycznego systemu, jakim jest chip lub laserowy kod kreskowy na czoło lub nadgarstek ręki. A to oznacza, że przyjmują znamię bestii. Starzec. Afił Bierjestow stwierdził, cytat, Na ten temat bardzo dobrze mówił ojciec Paisi Światogorec, jeden z największych światowych prawosławia, starzec z góry Atos, który powiedział, jeżeli teraz nie przyjmiemy elektronicznych dokumentów, to ugasimy pożar szklanką wody. A jeśli przyjmiemy je, to kiedy nam już przedłożą chip?'" To jeśli nawet wezwiemy wszystkie straże świata, nie zdołamy ugasić płomieni. Jest to kuszenie ludzi. Kiedy już zgodzą się i wezmą INN, to tym bardziej nie zdołają się powstrzymać i wezmą CIP. A to już zguba duszy. Ludzie staną się robotami, które zapomną o Chrystusie. Ośmiu członków wielodzietnej rodziny Kulebiakinów zwróciło się do Federalnego Urzędu Skarbowego Federacji Rosyjskiej z oficjalnym wnioskiem o zwolnienie ich z obowiązku przyjęcia numerów INN, potwierdzonym przez radcę państwa Służby Obywatelskiej Federacji Rosyjskiej. S. Grigorienko O treści. Cytat. Międzynarodowy I... IFNS Urząd Skarbowy Federacji Rosyjskiej numer 6 dla obwodu Kałużyńskiego rozpatrzył pana wniosek o odmowie posługiwania się INN w dokumentach. Nie będzie drukowany. Był to zaraźliwy precedens oznaczający, że przynajmniej w Federacji Rosyjskiej władze mogą jeszcze uwzględnić wniosek obywatela o rezygnacji z oznakowania takim numerem rozpoznawczym. Istnieje nadzieja, piszą autorzy podanego adresu internetowego, że ci ludzie będą teraz bronić swego prawa do nieprzyjmowania narzuconej z góry uniwersalnej karty elektronicznej. Tekst odmowy nasza gazeta opublikowała wcześniej. Podsumować tę notatkę należałoby jeszcze jednym cytatem. Nadejdą czasy, kiedy duchowni ojcowie i będą usypiać swe duchowe dzieci i będą mówić nie obawiajcie się, Przyjmijcie elektroniczne dokumenty. Cóż tam jakieś szóstki? Dlaczego się ich bać, jeśli wierzymy w Boga? Ojciec Paisi pouczał, że uświęca się tylko to, co przyjmuje uświęcone. Cytat. Tak jak woda przyjmuje uświęcenie i staje się agiasmą, woda święcona, to mocz się nie uświęca. Kamień w cudowny sposób przemienia się w chleb. Plugastwo, paskustwo nie stanie się świętością. Tak więc, kiedy symbol diabła, straszna liczba 666, o której powiedziano w objawieniu świętego Jana Apostoła, kiedy ta liczba obecna jest w naszym elektronicznym dokumencie, w dowodzie tożsamości, w numerze, na ręce i na czole, to liczba ta nie może być uświęcona. Nawet jeśli nosimy na szyi krzyżyk i żegnamy się znakiem krzyża. A kiedy neokatolicki, były kościół, w tym w Polsce, wyda opinię o takim znaku bestii w naszych dowodach osobistych, w naszych numerach elektronicznych? Niewielka na to nadzieja. Wręcz żadna. Hierarcha cerkwi greckiej protestuje przeciwko tak zwanej karcie obywatela. Pryncypialny sprzeciw w Grecji pochodzi od duchowieństwa i samych obywateli, bowiem wbrew obietnicom tamtejszego arcybiskupa Hieronima i rządu, że karta obywatela zostanie przyjęta w środowisku cerkiewnym bez przelewu krwi, sprzeciw ze strony metropolitów, kapłanów i prostych ludzi wobec przyjęcia tej karty osiągnął duży zasięg. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Grecji przedstawiło szczegółową instrukcję, i podało ją pod publiczną dyskusję. Rezultat był odwrotny do oczekiwanego w metropoliach Kalabrii, Kifisi, Argolisu, Larisy, gdzie sprzeciwiano się karcie od samego początku. Jeden z metropolitów cytował opinię znanego adwokata. Cytat. Państwo śledzi praktycznie wszystkie rodzaje społecznej działalności i dlatego ciągle musi zasięgać informacji od obywateli. Zaczyna być odczuwalne zagrożenie wszechwidzącego rządu. Metropolici piszą na swoich blogach. Przy pomocy nowej karty zostanie naruszona indywidualna niepowtarzalność jednostki, zdolność człowieka do samookreślenia. Grecka cerkiew prawosławna już w połowie listopada 2010 roku wyraziła dezaprobatę w sprawie numerowania swych wiernych przez kartę obywatela. W związku z tym, że grecka cerkiew nie jest oddzielona od państwa, zażądała mocą świętego synodu greckiej cerkwi prawosławnej usunięcia z nowych dowodów osobistych wprowadzonych w Grecji numerów bestii 666. Rząd obiecał, że stanowisko cerkwi zostanie wzięte pod uwagę. Hierarchia greckiej cerkwi prawosławnej jest często oskarżana o konserwatyzm, nawet o obskurantyzm. Przeważnie wtedy, kiedy zaczyna aktywnie wypowiadać się na tematy życia polityczno-społecznego. Synod nie poparł wejścia Grecji do tzw. strefy Schengen, uzasadniając tym, że w systemie zautomatyzowanej kontroli tranzytu obywateli do strefy Schengen wykorzystuje się liczbę 666. Cerkiew prawosławna występowała zdecydowanie przeciwko decyzji socjalistycznego rządu na początku XXI wieku o usunięciu z dowodu osobistego rubryki wyznanie. Zgodnie z prawosławną grecką tradycją, Apokalipsa została napisana przez apostoła Jana w 95 roku na wyspie Patmos, położonej na Morzu Egejskim. Cerkiew prawosławna pamięta słowa świętego Jana Apostoła mówiącego o liczbie 666, liczbie bestii. Grudzień 2010 i styczeń 2011 roku obfitowały w pryncypialne wystąpienia cerkwi greckiej, których my, katolicy, moglibyśmy Grekom tylko pozazdrościć. 21 grudnia 2010 roku hierarcha greckiej cerkwi prawosławnej Metropolita Pireusu Serafin wystąpił na antenie wiodącej stacji telewizyjnej Mega 4 z oskarżeniem pod adresem żydów syjonistów, których obarczył odpowiedzialnością za dramat finansowy państwa greckiego, jak napisało newsru.co.ieu. Coś podobnego. Wyobraźmy sobie takie wystąpienie na przykład metropolity Nycza, arcybiskupa Michalika lub innych polskojęzycznych hierarchów. Metropolita Serafin stwierdził, że cytat, Złodziejska współpraca Żydów i masonów, których wiodącym przedstawicielem jest Rothschild i inni globalni syjoniści, ma na celu zniewolenie Grecji i cerkwi prawosławnej. Koniec cytatu. Ponadto, jak stwierdził metropolita, syjonistyczny spisek ma na celu również zniszczenie tradycyjnej rodziny i zamianę tej Bożej komórki związkami jednopłciowymi oraz instytucją samotnych rodziców. Same dłonie składają się do oklasków. Podczas wspomnianego programu prowadzący rozmowę prowokacyjnie zapytał biskupa, czy nie podziela poglądów Hitlera i czy w świetle tego, co przed chwilą powiedział, nie uważa, że najlepiej byłoby spalić wszystkich Żydów i w ten sposób ostatecznie rozwiązać problem żydowski? Biskup odpowiedział spokojnie. Cytat. Adolf Hitler był instrumentem w rękach światowego syjonizmu. A dom Rothschildów finansował go tylko w tym jednym celu – przekonać Żydów, by opuścili Europę i stworzyli w Palestynie swoje nowe imperium. Żydzi, tacy jak Rothschild, Rockefeller czy Soros, rządzą światowym systemem bankowym, który z kolei steruje procesami globalizacji – Zakończył biskup Serafin i jeszcze dodał – światowe żydostwo jest odpowiedzialne za wszystkie nasze ekonomiczne nieszczęścia. No cóż, metropolita, metropolicie nierówny, a po wypowiedzeniu przez metropolitę Serafina lekcji poglądowej na temat hitleryzmu i sionizmu, odczuliśmy na chwilę nawet chęć zapisania się do greckiej cerkwi prawosławnej. Jak było do przewidzenia, po wystąpieniu metropolity rozpętało się w Grecji polityczne tsunami. Kryptomasoński rząd Grecji już nazajutrz zdecydowanie potępił antysemickie wypowiedzi hierarchy greckiej cerkwi prawosławnej. Rzecznik prasowy rządu obwieścił, że rząd występuje przeciwko aktom rasizmu i ksenofobii, niezależnie od tego, kto jest ich autorem. Sekretarz premiera Papandreou opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że obowiązkiem rządu jest potępienie wypowiedzi metropolity Serafina. Cytat. Jest to znieważenie Grecji, znieważenie naszej kultury, znieważenie żydowskiej wspólnoty, która jest nieodłączną częścią naszego społeczeństwa. Europejski Kongres Żydów zażądał zastosowania wobec metropolity Serafina surowych kar, jak podała strona internetowa Kip cop. Szef Europejskiego Kongresu Żydów, Moshe Kantor, zapłonął gniewem. Cytat. Jest całkowicie niedopuszczalne, by hierarcha wysokiej rangi jednej z podstawowych religii w Europie wypowiadał takie obrażające pełne nienawiści oświadczenia. Zdaniem Moshe Kantora publiczne oświadczenia biskupa świadczą o tym, że są jeszcze ludzie, którzy nie wstydzą się wygłaszać takie poglądy przed szerokim audytorium. Następnie Moshe Kantor przeszedł do konkretów. Państwa Europy i Unia Europejska powinny natychmiast uchwalić system obostrzeń prawnych zakazujących jakichkolwiek form antysemityzmu na każdym poziomie, oraz ustanawiających odpowiednie sankcje. Jednocześnie Moshe Kantor wezwał rząd Grecji, cytat, do przyjęcia zasad prawnych przeciwko takim wypowiedziom rzucającym nienawiść na tle narodowościowym. Koniec cytatu. A hierarchię greckiej cerkwi prawosławnej do natychmiastowego usunięcia tego człowieka z zajmowanego przez niego stanowiska. Metropolita Pireusu. Pireus największy port grecki, jest jednym z najbardziej wpływowych duchownych w greckiej cerkwi, znanym ze swojej odwagi bezpośredniego wypowiadania opinii z regularnych publicznych oświadczeń, w których bezpardonowo gromi zepsucie moralne, niesprawiedliwość, wszechwładzę i tym podobne. W czasie swojej intronizacji 19 marca 2006 roku. Metropolita Serafin odmówił przyjęcia prezentów ofiarowanych tradycyjnie nowemu biskupowi i jednocześnie wyjaśnił, że nie szuka chwały tego świata ani ziemskich przyjemności, zawsze kierując się zasadą, by nie brać ani srebra, ani złota. Oraz jest zwolennikiem zasady, że lepiej jest dawać, a nie brać. To właśnie wtedy biskup Serafin zapowiedział, że uczyni wszystko co możliwe, aby, cytat, stać się ojcem dla wszystkich, przeżywać ból i smutek wierzących, dla których drzwi mojej rezydencji będą zawsze otwarte. Metropolita Serafin wypowiedział się przeciwko wizycie Benedykta XVI na Cyprze. W marcu 2010 roku biskup Serafin skierował list do królowej Wielkiej Brytanii i ambasadora Wielkiej Brytanii w Atenach, w związku z wypowiedzią piosenkarza Eltona Johna o tym, że (cytat) władca nasz Jezus Chrystus miał być homoseksualistą. Czym piosenkarz obraził uczucia religijne chrześcijan? W maju 2009 roku Metropolita Serafin wezwał do bojkotu filmu Kot Leonarda da Vinci i książki Dana Browna o tym samym tytule, na podstawie której powstał ten film. Cytat. Jest to historyczna, całkowicie kłamliwa książka, na podstawie której kręcą teraz ten hollywoodzki film. Metropolita zanegował także decyzję Świętego Synodu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, zwalniającą biskupa Arteniję, spełnionej przez niego funkcji biskupa Raszko-Prizreńskiego. Wystąpił również z oświadczeniem na temat przygotowań do Pan Prawosławnego Soboru. Syjoniści, banksterzy, ekumeniści, moderniści i zatroskani naprawiacze greckiej cerkwi prawosławnej mają więc ostro pod górę z metropolitą Serafinem. Nie tylko z nim. Przed Bożym Narodzeniem 2010 roku synod biskupów greckiej cerkwi prawosławnej wydał oświadczenia do greckiego narodu odczytane we wszystkich cerkwiach. W orędziu oberwało się rządowi i aparatowi administracyjnemu Grecji za to, że oddali oni przyszłość Grecji w łapy chciwych wierzycieli, kredytodawców. Cytat. Tak naprawdę, to nasze państwo nie jest już wolne, już jest rządzone przez wierzycieli. Te warunki to przede wszystkim zmniejszenie wydatków budżetowych. Widoczny jest jednoczesny duchowy, społeczny i ekonomiczny kryzys. Mowa jest tutaj o wykorzenieniu tej spuścizny, tych wartości i tej tradycji, którymi żyli mieszkańcy naszych regionów i uważano je za naturalne. Domagali się tego nasi wierzyciele. Oświadczamy, że jesteśmy krajem okupowanym, wykonującym rozkazy swoich mocodawców. Dlaczego nie rozwiązaliśmy wcześniej swoich problemów społecznych i ekonomicznych, zanim doprowadziły nas one do obecnej sytuacji? ponieważ już od dziesięcioleci widzimy na scenie politycznej te same osoby. Rząd, który nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności przed narodem, który nie jest w stanie, czy nie chce, mówić językiem prawdy, popiera tylko kolaborację, ponieważ jego celem jest zdobycie władzy i jej podział. Jest to władza, dla której nie są ważne prawdziwe interesy państwa i narodu. Natomiast naród, My sami zachowujemy się nieodpowiedzialnie. Oddaliśmy siebie w niewolę dobrobytu, łatwego wzbogacania, niczym skrępowanego życia, pragnienia łatwego zysku i oszustwa. Prawda nas nie interesowała. Teraz przeżywamy całą tragedię dylematu opisaną przez Dostojewskiego i zawartego w słowach – wolność czy szczęście. Wybraliśmy fałszywy dobrobyt, natomiast straciliśmy swoją wolność osobistą, a w konsekwencji również wolność swojego państwa. My, wasi ojcowie duchowi, kierujemy te zarzuty również do siebie, przyjmujemy na siebie swoją część winy za obecny kryzys. Wierzymy, że zdarzyło się tak, że zasmuciliśmy was i dodawaliśmy wam utrapień. Rzeczywiste, czy zmyślone skandale w pełni wykorzystali ci, którzy dążą do zniszczenia więzi łączącej naród z cerkwią, a którym udało się poderwać wasze zaufanie do cerkwi? Cerkiew to jedyny organizm, który może stanąć przy człowieku i poprzeć go. Ale cerkiew to my wszyscy i w tym jest jej siła i nasza siła. Pozwólmy sobie na smętne pytanie. Jeżeli greccy duchowni mogą tak mówić, to dlaczego polscy biskupi nie widzą tych samych zagrożeń w okupowanej resztówce Polski i nie mówią o nich? W przepełnionej sali konferencyjnej w Dimitstanie 19 grudnia 2010 roku metropolita Gortyny, Jeremiasz, bronił greckiej cerkwi prawosławnej przed bezbożnikami. Metropolita jest profesorem teologii, zasłużonym wykładowcą ateńskiego instytutu teologicznego w katedrze Starego Testamentu. Odprawił wraz z kapłanami i hieromnichami nabożeństwo, podczas którego złożył przysięgę nowy mer Gortyny – Janis Ziannopoulos. Uroczystość przebiegała spokojnie i poprawnie, gdy nagle pewien wysoko postawiony urzędnik, jakby duplikat jakiegoś palikota, Ignorując znajdujących się na sali duchownych wstał i powiedział Nie potrzebujemy kapłanów, ponieważ regulamin nie przewiduje konieczności złożenia przysięgi w obecności biskupa i kapłanów. Ten pogardliwy wyskok urzędasa wyprowadził z równowagi metropolitę Jeremiasza. W gniewie donośnym głosem oznajmił Zaniepokoiła pana obecność kapłanów? My, kapłani i biskupi, walczymy o wolną ojczyznę, jak i o to, żebyś również i ty był wolny. I te słowa wypowiada się tutaj, w Dymitstanie, gdzie urodził się patriarcha Grzegorz, którego Turcy powiesili za obronę wiary i ojczyzny. Wstyd i hańba tym wszystkim, którzy pragną zrobić z Grecji bezbożne państwo. Nie dopuścimy do tego. Ja który tutaj przyszedłem natchniony męczeństwem patriarchy Grzegorza. Chcę zostać wojownikiem. Chcę zostać jurodywym dla Chrystusa. Za świętą wiarę. Wiedzcie, że tutaj, w Dymitstanie, macie jurodywego biskupa, który nie będzie obojętny wobec działań tych ludzkich liliputów, pragnących postawić siebie za wzorzec na miejscu świętej wiary i wykorzenić Naszą miłość do Chrystusa i Przenajświętszej Bogu Rodzicy, przekazaną nam przez naszych ojców. Jestem synem bohatera z albańskich gór i mój ojciec, 25-letni bohater, poniósł śmierć nie dlatego, żeby ten Pan przyszedł na to miejsce i publicznie wyraził swoją pogardę dla duchowieństwa. I jeśli nikt z was nie zaprotestował po jego słowach o tym, że w czasie składania przysięgi kapłani są niepotrzebni, to w takim razie ja protestuję i opuszczam salę i nakazuję wszystkim kapłanom i mnichom również opuścić salę. Zwracając się do kapłanów i mnichów, powiedział w najwyższym uniesieniu. Wychodzimy, wychodzimy, wyjdźmy stąd, jeśli nami gardzą. Wtedy wszyscy zebrani podnieśli głosy protestu, żądając, aby opuścił salę tamten duchowy Liliput, a nie biskup. Zajście było wyjątkowo poruszające, pełne patosu. Poprzedni mer oraz właśnie mający być zaprzysiężony Jannis z Jannopulus uklękli przed biskupem, prosząc go, aby został. Na koniec Kyr Jeremiasz dał się przekonać, słysząc łagodną, spokojną i przyjacielską prośbę ustępującego mera stanu Anastasiosa Vlahosa. Ekscelencjo, chcę ekscelencji przypomnieć te cztery lata naszej wspaniałej współpracy i proszę, aby ekscelencja zapomniał te obraźliwe słowa wypowiedziane pod adresem kapłanów i proszę, abyście wy i kapłani pozostali na sali. W dalszej części spotkania wszyscy mówcy rozpoczynali swoje wystąpienia od przepraszania metropolity, kapłanów i mnichów. Metropolita był już spokojny, nawet radosny. Incydent uzmysłowił mu, że naród potępia ateistyczne ekscesy i trwa w wierze. Prawosławni wierni Mołodowy w styczniu 2011 roku wyrazili poparcie dla biskupa Greckiej Cerkwi Prawosławnej metropolity Pireusu, Serafina. Zmobilizował ich do tego żydowski jazgot ze szczytów Europejskiego Kongresu Żydów oraz czołowych żydowskich gadzinówek masowego rażenia. Prawosławni wiedzieli, że niszczycielski pochód lucyferianizmu i globalizacji przetacza się przez wszystkie kraje, także przez kraje prawosławne. Oto oświadczenie prawosławnych wiernych z Mołdowy w obronie metropolity Serafina. Cytat. Dziękujemy miłosiernemu Bogu za to, że są jeszcze biskupi gotowi podnieść swój głos w obronie prawosławia i prawosławnego ludu, bez cienia lęku ukazując przyczynę dokonujących się nieprawości. Jest to rzeczywiście akt chrześcijańskiego świadectwa wiary i patriotyzmu. Cieszymy się, widząc, że metropolita Serafin troszczy się nie tylko o grecką cerkiew prawosławną, ale o całą cerkiew prawosławną. Jako jeden z pierwszych podpisał wyznanie wiary przeciwko ekomunizmowi. To również on śmiało wystąpił przeciwko wizycie papieża Benedykta XVI na Cyprze, a w marcu 2010 roku skierował list do królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, w którym potępił bluźniercze wypowiedzi piosenkarza homoseksualisty Eltona Johna skierowane przeciwko naszemu Zbawicielowi. Jezusowi Chrystusowi Wezwanie Metropolity z 2006 roku do bojkotu filmu Kot Leonarda da Vinci nie pozostało bez echa. Gromkie słowa Metropolity Serafina w obronie prześladowanego serbskiego biskupa Raszko Prizreńskiego Artymiusza obleciały cały świat, jednocząc w tym samym duchu wszystkich prawosławnych. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że przedstawiciele antychrześcijańskich, lucyferycznych sił w postaci Europejskiego Żydowskiego Kongresu i innych różnych struktur, wśród których znalazły się również o dziwo, greckie arcybiskupstwo Ameryki, jak i amerykańskie arcybiskupstwo tureckiego czy globalnego patriarchatu, które solidaryzowały się z Żydami w potępieniu metropolity Serafina, żądają natychmiastowego ukarania go i usunięcia z zajmowanej przez niego katedry. W tym kontekście zrozumiała i godna wszelkiej pochwały jest pozycja świętego synodu greckiej cerkwi prawosławnej, który w swoim oświadczeniu zlekceważył lucyferyczne szlochy i nie tylko nie potępił metropolity Serafina, lecz całkowicie stanął po jego stronie, wskazując na przyczyny tragicznej sytuacji Grecji. Było dla nas radością usłyszeć, że członkowie Świętego Synodu mają świadomość tego, że naród oczekuje od pasterzy cerkwi odwagi i żywego proroczego słowa, że potrzebuje cerkwi, która nie lęka się obłudy dzisiejszego świata i gotowa jest zapłacić za swój sprzeciw prześladowaniami i męczeństwem. Dziękujemy Bogu za nieugiętych, greckich, gorliwych obrońców prawosławnej wiary i oddajemy im niski pokłon. Składamy hołd męstwu i wierności metropolity Serafina oraz z całej duszy życzymy wszystkim hierarchom rosyjskiej cerkwi prawosławnej takiej samej nieustraszonej odwagi, niezachwianej wiary, oddania i miłości do władcy naszego Jezusa Chrystusa i Bożego Ludu. Prawosławne Bractwo Błogosławionej Matrony Moskiewskiej 5 stycznia 2011 Przewodniczący Larysa Burke. Analityczny przegląd o kierowniczej sile rządu światowego, żydowskiej, w nawiasie satanistycznej, sekcie Habat. Święty Serafin Wipicki mówił Nadejdą takie czasy, kiedy w Rosji nastąpi duchowy rozkwit. Będą otwarte liczne świątyni i monastyry. Nawet poganie będą do nas przypływać na statkach, aby przyjąć chrzest. Ale to będzie krótko. Potem przyjdzie Antychryst. Ten materiał pochodzi z filmów, monologów Eduarda Hodosa, zwierzchnika żydowskiej gminy religijnej mieszkającego w Charkowie. Jedynego w świecie specjalisty w sprawach żydowskiej sekty Chabad. To nie była blejaka jaka sekta. To są ludzie, którzy trzymają pod kontrolą szefów rządów czołowych krajów świata i spotykają się z nimi. Dzisiaj Chabat jest wiodącą siłą. Obecnie cała polityka żydowska jest kanwą książki Tania w nawiasie żydowskiego Mein Kampf, napisanej 15 lat temu jej istotą są dusze żydowskie, boskie. Inne mają pochodzenie zwierzęce. Według tej książki istnieje konflikt dwóch cywilizacji: żydowskiej, wybranej przez Boga, i cywilizacji gojów (w nawiasie nieżydów). Cywilizacja gojów powinna zniknąć z powierzchni ziemi. Sekta Chabad powstała w XVIII wieku. W środowisku Lubawiczewskich Hasydów w miasteczku Lubowicz na Smoleńszczyźnie. Kierowanie sektą zapewnia Lubawiczewski Rabin i jest dziedziczony. Chabad kontroluje rezerwę federalną USA, zorganizowaną w 1913 roku przez kilka prywatnych żydowskich banków, a także kontrolowany jest przez sektę Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W 1989 roku w ruchu było 20 tysięcy ludzi. W skład Chabadu wchodzą nie tylko najbogatsi ludzie świata. Tak więc członkiem Chabadu był rabin dr Neftali Berg. Zmarł w 1994 roku, którego Chabadnicy nazywali Nasza Tajna Broń lub Duma Chabadu. Dyrektor Departamentu Badań Naukowych w Ministerstwie Obrony USA. On właśnie był mózgiem Pentagonu. Opracował system HARP, który jest systemem klimatycznej, geofizycznej i psychotronicznej broni. HARP został stworzony w celu kontroli ludzkiego umysłu. Stosowany był przez Amerykanów w Izraelu. Siódmego lubawiczewskiego rabina Manachema Mendela Schnierzuna. Doktor Berg uważał za swojego ojca duchowego i radził się go w wielu kwestiach. Chabat zorganizował systematyczne niszczenie ZSRR od lat 60. Podziemny, nielegalny biznes i awaria czarnobylskiej elektrowni atomowej to dzieło ich rąk. Morderstwo Kennedy'ego zorganizował Chabat po wydaniu dekretu prezydenckiego nr 11110 z 4 czerwca 1963 roku o tym, że dolary powinno emitować Ministerstwo Finansów zgodnie z konstytucją USA, a nie rezerwa federalna. Wewnątrz samej sekty panują stosunki homoseksualne na określonym poziomie hierarchii i są wykorzystywane jako obowiązkowy rytuał stosuje się satanistyczno-kabaliczny rytuał pulsa denura w nawiasie cios ogniem w celu zniszczenia niewygodnych przywódców politycznych. Za jego pomocą zabito Stalina, premierów Izraela, rabina i szarona. Pulsa denura rzuca się rzadko, kilka razy na sto lat i zwykle na Żydów i posiadających krew żydowską. Ten rytuał był zastosowany i przeciw Edwardowi Chodosowi, o czym powiedział mu szef ukraińskiej bezpieki SBU. W Rosji przywódcą chabadników jest główny rabin Rosji, Berl Lazar. Na Ukrainie członkiem wspólnoty chabackiej są główny rabin Ukrainy, Asman, biznesmeni Igor Kołomoński, Wadim Rabinowicz, Genadi Bogoliubow, Wiktor Pińczuk, Aleksander Feldman, Edward Chodos nazywa Privat Bank bankiem chabackim. W swojej działalności Chabad stosuje również prowokacje. Tak więc wydanie w Charkowie książki Hitlera Maykamp było sponsorowane przez chabadnika, Aleksandra Feldmana. Usunięto z niej wszystko, co dotyczyło ludobójstwa Słowian, pozostawiając tylko tematykę ludobójstwa Żydów. Chabat jest autorem obecnego globalnego kryzysu finansowego. Świat kroczy ku nowemu porządkowi światowemu, który w swoim czasie był przepowiedziany w protokołach Mędrcach-Syjonu. Kryzys finansowy to precyzyjnie wyrażony scenariusz, jeden z tych, który powinien być realizowany w procesie przekształcenia świata. Ten kryzys finansowy popchnął cały świat po zboczu. To początek przebudowy świata. Celem przebudowy świata organizowanego przez Chabad, jest wprowadzenie do świata antychrysta. Szef sekty, lubawiczewski Rebe, rabin Menachem Mendel Schniersen, przemawiając do Chabadników powiedział, cytat, Czyńcie wszystko, co tylko możecie, aby sprowadzić na ten świat sprawiedliwego zbawcę i to natychmiast. W ukraińskim czasopiśmie chabackim od serca do serca, numer 50, z 2004 roku napisano, cytat, cała praca zakończona. Mesjasz, to znaczy antychryst, jest już tutaj. Trzeba tylko otworzyć oczy, żeby to zobaczyć. Złota, 700-kilogramowa menora, odlana w Izraelu ze złota z inicjatywy i ze środków mieszkańca Ukrainy, Wadima Rabinowicza, jest zwiastunem trzeciej świątyni, którą Żydzi muszą wznieść. Po 1991 roku, kiedy Rebe został sparaliżowany, Chabat podjął decyzję, żeby go sklonować. Edward Chodos przypuszcza, że młody człowiek, który ma DNA lubawiczewskiego rebe Menachema, Mendela Schniersena, rzeczywiście istnieje. W październiku-listopadzie 1991 roku na zaproszenie szefa Chabadu, Lubawiczewskiego, Rebe, Rabina, M.M. Schniersena, Edward Chodos jako szef liberalnej żydowskiej społeczności przez ponad miesiąc obcował z przedstawicielami Chabadu w Nowym Jorku. Był wtajemniczany w ich plany przebudowy świata, a 1 listopada na prośbę Lubawiczewskiego, Rebe spotkał się z członkiem sekty Chabad, sanatorem Josephem Libermanem. Joseph Lieberman powiedział mu, że Związkowi Radzieckiemu pozostało dwa miesiące istnienia, a Stanom Zjednoczonym Ameryki 20 lat. Rebe mówił, że Lieberman będzie przyszłym prezydentem USA. Edward Chodos, cytat. Liberman jest zakulisowym prezydentem przy wielu prezydentach USA. Chabat stoi za plecami licznych prezydentów USA. Pierwsze zadanie geopolityczne rządu światowego, składającego się z parobków antychrysta, polegało na tym, żeby przekształcić bipolarny, dwubiegunowy, świat, czyli system socjalistyczny, system kapitalistyczny, w świat jednobiegunowy, niszcząc system socjalistyczny. Zrealizowane ono zostało przez Chabat rękoma Gorbaczowa. Upadek socjalizmu był przygotowywany przez Chabat systematycznie od lat 60. ubiegłego wieku. Czarne podziemie gospodarcze, gangi i awaria w atomowej elektrowni czarnobylskiej były ważnymi elementami rozwalenia ZSRR, przy czym awaria elektrowni atomowej była precyzyjnie zaplanowaną akcją terrorystyczną atakującą gospodarkę ZSRR przeprowadzoną z udziałem specjalistów atomowych. W latach 1990-1991 chabadnicy odbywali w mieście Pritipat modlitewne tańce rytualne. Oprócz ciosów gospodarkę Związku Radzieckiego, awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu była zemstą na potomkach Bohdana Chmielnickiego, który w XVII wieku wyciął tam ogniem i mieczem czarnobylską gałąź chabackich praprzodków. Czarnobyl zawsze był uważany przez członków sekty Chabad jako święte miejsce karzącej pomsty. Ber Lazar, Chabadnik, który jest dzisiaj głównym rabinem Rosji. W 2005 roku w Nowym Jorku na corocznym spotkaniu sekty Chabad powiedział on o rozwalaniu ZSRR. Cytat. Wiele rewolucji Rosja poznała ale najspokojniejsza, najcichsza i najskuteczniejsza to była rewolucja, którą stworzyli emisariusze Chabadu. Drugie zadanie geopolityczne polega na tym, żeby zniszczyć system kapitalistyczny, zniszczyć narodowe elity, uczynić wszystkich nędzarzami jednocześnie. To zadanie ma do wykonania Barack Obama. Świat będzie w międzyczasie przebudowywany w jednoświatowe państwo, w ślad za finansowym krachem nastąpią wszelkie inne kryzysy – gospodarczy, społeczny, konflikty, starcia. To wszystko, aby ostatecznie doprowadzić świat do nowego porządku światowego. Trzecie zadanie geopolityczne polega na przemieszczaniu jednobiegunowego świata do Jerozolimy, aby utworzyć jedno państwo światowe pod władzą Antychrysta. Wszystkie zasoby będą w jego rękach. Głodnym ludziom zaproponuje się chleb w zamian za przyjęcie znamienia antychrysta, implantowanego w skórę chipa nadającego na częstotliwościach radiowych i służącego do identyfikacji, a także powodującego duchową destrukcję ludzi. W ślad za duchowym zniszczeniem nastąpi zniszczenie fizyczne. Redukcja liczby ludzkości. Według słów Eduarda Hodosa do kilkudziesięciu milionów ludzi. Pozostali zostaną zniszczeni. 1. Obecnie przeprowadzana jest realizacja drugiego zadania geopolitycznego. W obecności Eduarda Chodosa w październiku-listopadzie 1991 roku omawiano następujące zagadnienia. Analizowano sposoby i wysiłki Chabadu, które były zastosowane do zniszczenia ZSRR. 2. Omawiano doprowadzenie do nędzy i neutralizacji i ostatecznie zniszczenie tych elit narodowych, które zdolne są do oporu. W kontekście tych globalnych transformacji elita narodowa jest skazana, ponieważ nie pasuje do nowego porządku światowego. Do tej nowej elity, która będzie utworzona odgórnie i według zasad ideowo-religijnych. 3. Zniszczenie ludzkości do poziomu kilkudziesięciu milionów ludzi od początku kryzysu finansowego, w 2008 roku, świat został popchnięty z równi pochyłej. Edward Hodos sądzi, że okres przejściowy do nowego porządku światowego zajmie od tej daty 5 do 6 lat. Tak jak przy zniszczeniu systemu socjalistycznego, który odbył się w latach 1985 do 1991 a zniszczenie ludzkości od tej daty zajdzie w ciągu 10 lat. Edward Chodos, cytat. Dlatego uważam, że proces początku zniszczenia ludzkości w sytuacji kryzysowej, początkowo w formie finansowej, już się rozpoczął i będzie rozłożony na okres, moim zdaniem, 10 lat. Los USA. Kiedy mikroskopijna mniejszość w nawiasie Habat, Uprzątnie świat za pomocą USA, posługując się nim jak narzędziem, Stany Zjednoczone nie będą im już potrzebne. Jak już wspomniano, senator Lieberman 1 listopada 1991 roku powiedział Edwardowi Hodosowi, że Stanom Zjednoczonym pozostało 20 lat życia. W nawiasie ten termin zakończył się 1 listopada 2011 roku. Edward Hodos Barack Obama ma do spełnienia tę samą rolę, co Gorbaczow. Pierwszy zniszczył system socjalistyczny, drugi zniszczy system kapitalistyczny. To odpowiada prognozie Igora Panarina, politologa, profesora Akademii Dyplomatycznej MZ Rosji, autora książki Krach dolara i rozpad USA, wydanej w 2009 roku. Los Ukrainy. W nawiasie zgodnie z planem Chabadu. Zagrożenia wewnętrzne są dzisiaj większe niż zagrożenia zewnętrzne jakiejkolwiek rakiety. Chabadnicy nazywają Propietrowsk żydowską stolicą Ukrainy. We wrześniu 2011 roku miał być wybudowany ogromny, wielofunkcyjny kompleks Menora o powierzchni 36 tysięcy m2. Największe centrum żydowskie w świecie, które jest ponad dwukrotnie większe od analogicznego kompleksu w Moskwie, w Marinoj-Roszcie, w nawiasie 17 tysięcy m2. Na jego budowę Genadi Bogoliubow przeznaczył 80 milionów dolarów wraz z Igorem Kołomońskim. Takiej synagogi jak w Dnietropietrowsku nie ma na całym świecie. Główny rabin Dniepropietrowska, chabadnik Szmuel Komienicki, cytat, Społeczności udało się zbudować w Dniepropietrowsku państwo w państwie. W świecie istnieją jedynie trzy chabackie centra. Jedno w Izraelu, drugie w Nowym Jorku, trzecie w Dniepropietrowsku. Punktów oparcia jest znacznie więcej. Edward Hodos napomyka że właśnie Ukrainę wybrał Chabat na nowy Izrael. Właśnie tutaj chcą się oni przenieść i tutaj mieszkać i być na Ukrainie panami. W Brukseli, w nawiasie po spotkaniu Igora Kołomońskiego z prezydentem Izraela, w budynku Europarlamentu zostało otwarte Centralne Biuro Europejskiej Rady Gmin Wyznaniowych Żydowskich, którego prezesem jest Igor Kołomoński. W kwietniu 2011 roku utworzony także został Europejski Związek Żydowski, którego przewodniczącym wybrany został na okres pięciu lat Igor Kłomoński. Gospodarka Ukrainy prawie w 80% znajduje się w rękach żydowskich. Media Ukrainy także są w ich rękach. Na przykład agencja informacyjna ONIAN, kanał TV 1+, +1 Guavred, należy do Igora Kołmojskiego. Oni obaj i Bogoliubow to aktywni członkowie Dniepropietrowskiej żydowskiej społeczności Chabad. Dzisiaj Chabadniki Dniepropietrowska z dumą nazywają swoje miasto żydowską stolicą Ukrainy. Julia Tymoszenko, według słów Michała Brodskiego, w połowie jest Ormianką, a w połowie Żydówką. A Siergiej Tigipko to mołdawski Żyd. O morderstwo Ewgenia Kusznarijewa Edward Chodos podejrzewa Aleksandra Fieldmana. Ziemię na Ukrainie będą kupować Żydzi. 150 tysięcy obywateli ukraińskich z izraelskimi paszportami. Chabadnik Rabin Isaak Pintosewicz, najlepszy izraelski polityczny technolog, był także politycznym technologiem, PR-owcem Arsenija Jaceniuka na wyborach prezydenckich. W jego modelu praw stanu wojennego, bazującym na naukach tory i kabały, zawarte są zasady organizacji jednostek wywiadowczo-dywersyjnych Izraela i te zasady legły u podstaw frontu zmian. Cytat. Osiem zasad przekształca grupę ludzi wchodzących w skład oddziału w nieuchwytny, skuteczny i śmiertelnie niebezpieczny mechanizm działający na tyłach wroga. Koniec cytatu. Jego klientem jest także Aleksandr Feldman. Dzisiaj kabaliści stoją za plecami wszystkich kandydatów na stanowiska prezydenta Ukrainy. Nie tylko rozchodzą się pogłoski, że partię Swoboda, Aliega Tiaga Niboka, finansuje Igor Kołomojski. Ten ostatni uważa, że partia Swoboda może stać się liderem Zachodu i Centrum Ukrainy. Edward Chodos, cytat. Przemysł na Ukrainie będzie celowo zwijany. Koniec cytatu. Ukraina znajduje się wśród dziesięciu krajów o szkodliwej produkcji. Prawdopodobnie jako pierwsza odczuje realizację planu zmniejszenia produkcji. Przemysłowcy, bankierzy i pozostała elita krajowa będzie jako pierwsza poddana procesowi niszczenia jako siły zdolnej do stawiania oporu, ponieważ stanowi realne zagrożenie dla sił, które zdecydowały się przebudować, zrekonstruować świat. Elity narodowe kraju są skazane. Edward Hodos jest przekonany, że istnieje określony plan. mówi się także o liście tych, którzy są zdolni do oporu. W marcu 2011 roku Aleksandr Feldman zaprosił do Charkowa patriarchę jerozolimskiego, Teofila III. Celem Chabadu jest przemieszczenie punktów orientacyjnych prawosławnych Ukraińców i przeorientowanie UPC, Ukraińska Prawosławna Cerkiew, Patriarchatu Moskiewskiego z Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi Kiryła na zapalającego święty ogień Tofila III. Jak wiadomo, w grudniu 2011 roku prezydent Wiktor Janukowicz Otrzymał od Patriarchy Jerozolimskiego Teofila III najwyższe odznaczenie w Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej – Order Świętego Grobu Pańskiego. Wydaje się, że pułapka zastawiona przez chabat na Wiktora Janukowycza zadziałała. Tym sposobem rzecz idzie o realne plany podboju Ukrainy przez rząd światowy, zniszczenia prawosławia w nawiasie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, i o plany przemieszczania na Ukrainę członków judejskiej sekty Chabat. Ukraińcy podlegają chipizacji, czyli duchowemu zniszczeniu. Następnie razem z innymi gojami powinni zniknąć z oblicza ziemi. Nawiasem mówiąc, chipizacja Rosjan w mózg jest już formalnie załatwiona na mocy zarządzania Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Federacji Rosyjskiej pod tytułem Strategia rozwoju przemysłu elektronicznego do 2025 roku. Numer 311 z dnia 7 sierpnia 2007 roku. Wniosek. Pierwszy. Kluczowa kwestia, która pozostaje przez większość ludzi dzisiaj niezauważona jest taka, że cytat wszystkie prace są zakończone. Mesija już tu jest. Oznacza to, że cała judeo-chabacka, żydomasońska polityka działań rządu światowego jest dzisiaj kierowana przez antychrysta. Sekwencja wydarzeń światowych jest przez nich tak ustawiana, żeby w wyznaczony dzień i godzinę wprowadzić na tron swojego przywódcę, Mesiacha antychrysta, Mesjasza antychrysta. I czas ten jest już bliski. Cytat. Wszystka praca jest już zakończona. Wniosek drugi. Druga kluczowa kwestia polega na tym, że terminy nadejścia antychrysta określa nie rząd światowy, ale my sami, sama ludzkość. Jeden przenikliwy prawosławny kapłan w ubiegłym roku na drugi dzień Wielkiej Nocy tak powiedział w tej sprawie swoim duchowym dzieciom. Cytat. Wszyscy umacniajcie się i pokrzepiajcie. Wspólnie stawiajcie opór. Piszcie list do prezydenta przeciwko znamieniu antychrysta, Chip. Przeciwko trzem szóstkom i możemy żyć jeszcze może nawet i tysiąc lat? Chociaż to wszystko jest już na progu, to zależy od naszego żalu i pokuty ludzi prawosławnych. Bóg może nam odroczyć nawet, mówię wam uczciwie, i na sto lat, i na pięćset, i na tysiąc. Wszystko zależy od nas. Jak pokutujemy, jak się spowiadamy, jak uczestniczymy, jak prosimy Boga. A straszyć nas będą i powinni straszyć. A powinniśmy się bać i powinniśmy mocno się starać, jak jest napisane w świętych księgach i żywotach ojców świętych i w Apokalipsie. Chrystus przyjdzie. Długiego wam życia. Oczekujemy zbawienia i uzdrowienia prawosławnego świata. Wiele lat. Sługa Boży, Aleksandr. Po uważnym przeczytaniu tego rozdziału o wszechwładzy sekty Chabat, łatwiej zgodzimy się z tezą, że samolot prezydencki musiał spaść w Smoleńsku. Lech Kaczyński Bezwiednie rozrabiał przeciwko Rosji i ich manipulatorom pozostającym na pasku Chabadu. Koniec rozdziału Rozdział jedenasty rozdział jest zatytułowany Farmako-eutanazja